Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma 9, ścieżka 2 Trudno w historii wyszukiwać jedynie bohaterów pozytywnych. Otrzymany obraz przeszłości byłby bardzo niepełny. Historyka średniowiecza interesuje jednak wiele innych zjawisk, które zwykło się wiązać z panowaniem Konrada, a których efekty są także widoczne do dnia dzisiejszego. Mazowsze jako uboga dzielnica Polski, jako obszar zasiedlony przez szlachtę zagrodową, Mazowsze jako do niedawna kraj wyróżniający się swoją odrębnością kulturową. Życie i działalność Konrada przypadły na czasy niespokojne, czasy wielkich przemian, które obejmowały nasz kraj. Nie bez przyczyny wielu badaczy opowiada się za pierwszą połową XIII wieku jako okresem granicznym między wczesnym feudalizmem w Polsce, czasami funkcjonowania prawa książęcego, a epoką rozwiniętych stosunków pieniężnych, rozwoju miast, powstawania i kształtowania się stanów. Takie przełomowe czasy są trudne dla ludzi poddanych i książąt. Łatwo sąd historii może wydać o nich werdykt niekorzystny. Konrad urodził się około 1187 roku jako młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego i Heleny księżniczki z Noimskiej. Był zatem wnukiem Bolesława Krzywoustego po najmłodszym z synów, który w tym czasie zasiadał na tronie krakowskim. Wiadomo, że tak zwane rozbicie dzielnicowe rozpoczęło się w Polsce od śmierci jego dziada w 1138 roku ale nie była to data która zmieniałaby w sposób istotny sytuację kraju książę zwierzchni rezydujący w Krakowie posiadał i znaczne prerogatywy i zdecydowaną przewagę nad swoimi krewniakami rzeczywiście zmalało znaczenie Polski na arenie międzynarodowej kraj nasz stracił możliwości ekspansji zagranicznej ale walk wewnętrznych nie było więcej niż w minionych stuleciach Szybko rozwijały się sztuki, nauka, a co istotniejsze zyskiwały na znaczeniu wielkie grody. Główną rolę w Polsce XII wieku odgrywała ziemia krakowska. Ludna, bogata, leżąca na ważnych szlakach handlowych, dystansowała inne dzielnice. Wśród tych ostatnich Mazowsze rozwijało się dość pomyślnie, wykorzystując swoje drogi wodne, bliskość Bałtyku i dostępność emporiów ruskich z kijowem na czele. Ten stan rzeczy zmienił się w 1194 roku wraz ze śmiercią Kazimierza Sprawiedliwego, ostatniego władcy, którego władza, silniejsza lub słabsza, obejmowała niemal całe dziedzictwo krzywołustego. Otruty podczas uczty pozostawił dwóch małoletnich synów, Konrada i starszego Rok, czy Dwaleszka, ze względu na kolor włosów nazwanego przez współczesnych białym. Pozostawił też senioralny tron krakowski i ziemię, którymi władał bezpośrednio, a więc Sandomierską, Mazowiecką, Kujawską, Łęczycką, Sieradzką. Śmierć Kazimierza była na rękę jego starszemu bratu Mieszkowi, który wypędzony w swoim czasie z Krakowa dążył do odzyskania władzy. Ułatwiała też sytuację przeciwnikom starego porządku, czyli władzy księcia egzekwującego daniny i posługi, rozdzielającego dobra za wierną służbę według swego uznania. Możni, którzy w ciągu ostatnich 200 lat zyskali na znaczeniu, stali się wielkimi posiadaczami ziemskimi. Nie chcieli takiej formy władzy. Potrzebne im były zwolnienia od ciężarów prawa książęcego, by rozwijać i wzmacniać gospodarczo swe włości. W licznych i krwawych walkach wewnętrznych, jakie wybuchły w Polsce pod koniec XII wieku, młodociany Konrad nie brał bezpośredniego udziału. Pod opieką matki pozostawał w Krakowie, później w Sandomierzu lub na Mazowszu, jego spadkobiercą wyznaczony został około 1200 roku, nie będąc nawet tak jak jego brat Leszek obiektem przetargów walczących stronnictw. Sytuację zmieniła dopiero śmierć Mieszka Starego w 1202 roku. Wtedy obaj bracia poparci przez możnych krakowskich ostatecznie podzielili się sukcesją. Starszy zasiadł w Krakowie, młodszy dostał Mazowsze i Kujawy. Przez następne ćwierć wieku działalność Konrada wiązała się w polityce zagranicznej głównie z planami dotyczącymi Prus. W realizacji celów ogólnych był on ściśle związany ze swoim starszym bratem. Razem z nim prowadził akcje zbrojne na Rusi. Razem z nim popierał dzieło reformy kościelnej prowadzonej przez arcybiskupa Henryka Kietlicza. Współdziałał przy udzielaniu wielkich przywilejów immunitetowych dla kościoła w Bożykowej i Wolbożu. Razem z bratem zwalczał Władysława Laskonogiego, wielkopolskiego pretendenta do tronu krakowskiego. Korzystał też z jego poparcia przy swych akcjach przeciw Prusom. Zmiana sytuacji miała miejsce w latach 1215-17 na płaszczyźnie stosunków i ogólnopolskich, i wewnętrznych mazowieckich. Najważniejszym jednak problemem, w gruncie rzeczy głównie obchodzącym Konrada, były sprawy Prusów. Ten lud pochodzenia bałtyjskiego zamieszkały między Dolną Wisłą i Dolnym Niemnem, odrębny od słowiańskich Mazowszan religijnie, językowo, kulturowo, ustrojowo, na przełomie wieków XII i XIII zaczął przeżywać okres rozwoju zmierzającego w kierunku monarchii wczesnofeudalnej. Już tradycje chrobrego i krzywoustego kazały na północ od puszcz granicznych Mazowsza widzieć teren ewentualnej ekspansji Polski. Poprzednicy Konrada mieli jednak inne, bardziej atrakcyjne cele terytorialne. On sam chcąc powiększyć swój stan posiadania, miał szansę rozszerzenia swego władztwa przede wszystkim kosztem pogańskich Prusów. Pierwsze jego działania zostały uwieńczone powodzeniem. Zajął on ziemię chełmińską, obszar sporny, dawniej zamieszkały przez Słowian, a w tym czasie częściowo opanowany przez Prusów. W ciągu dwóch lat nastąpiły jednak okoliczności nowe. Prusami zainteresowały się inne ośrodki polityczne, m.in. arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Z jego ramienia prowadzący akcję misyjną biskup pruski Chrystian potrafił się uniezależnić od księcia Mazowieckiego. Ale ponadto sami Prusowie przeszli do kontrofensywy. Starsza literatura przedmiotu chyba trochę niedoceniała plemion, które w wieku XIII były o krok od stworzenia własnego państwa. Udało się to ich pobratymcom Litwinom jeszcze za życia Konrada. Również przykład litewski świadczyć może o groźbie, jaką dla wszystkich sąsiadów stanowiły grupy ludności bitnej, przyzwyczajonej do ciężkich warunków i szukającej łupów i ziemi drogą ekspansji wojennej. Trudno stwierdzić dokładnie, kiedy to nastąpiło, ale osadnictwo mazowieckie właśnie na przełomie XII i XIII wieku cofnęło się wyraźnie na południe. Grody w Szreńsku, Grzepsku, Grudusku, Słońsku zostały zniszczone i to bezpowrotnie. Co prawda Mazowsze nie utraciło tych ziem zasiedlonych i zagospodarowanych już w XI wieku, ale przestały się one liczyć w jego potencjale gospodarczym i demograficznym. Utraciło natomiast ziemię chełmińską, być może w jakimś związku z wstrząsami wewnętrznymi. W niejasnych i nieznanych bliżej okolicznościach doszło do konfliktu między księciem i bohaterem licznych wojen z Rusią i Prusami, pierwszym dostojnikiem księstwa, wojewodą Krystynem. Konrad, jak pisze Jan Długosz, Rycerza najdzielniejszego, ozdoby Mazowsza, męża wielkiej zacności i słynnego wojennymi dzieły, niesprawiedliwie i okrutnie życia pozbawił. Kłopoty wewnętrzne doprowadziły do dalszych strat na północnym pograniczu Mazowsza. Być może, że w innych warunkach politycznych konflikt z pogańskimi Prusami mógł spowodować zjednoczenie książąt i rycerstwa polskiego wokół sprawy wspólnej ekspansji na północy. Już raz udało się to krzywo z temu. Rzeczywiście w 1222 i 23 roku miały miejsce wspólne wyprawy Konrada, Leszka, Śląskiego Henryka Brodatego oraz Świętopełka Pomorskiego na ziemię Prusów. Brak większych sukcesów spowodował inne próby, mające na celu zlikwidowanie niebezpieczeństwa. Podjęto m.in. próbę utworzenia wspólnej dla całej Polski stróży rycerskiej, mającej czuwać nad bezpieczeństwem granic. Niewykluczone, że gęste osadnictwo rycerskie wzdłuż granicy pruskiej dało początek mazowieckiej szlachcie zagrodowej. Pojawiły się też projekty wykorzystania zakonów rycerskich do podboju ziem północnych. W latach 1225 26 Konrad podjął rozmowy z krzyżakami świeżo wypędzonymi z siedmiogrodu przez króla Węgier. Już w marcu 1226 roku Cesarz Fryderyk II na prośbę zakonu wydał dokument, w którym potwierdził, że książę Mazowiecki obiecał nadanie ziemi chełmińskiej i innych ziem między swoją prowincją a granicami Prus oraz stwierdził, że krzyżacy mają pomóc w zdobyciu i opanowaniu ziem pruskich na cześć i chwałę Boga Prawdziwego. Nadanie zostało zrealizowane dokumentem z 1228 roku już w zupełnie innych warunkach politycznych. Rok wcześniej, podczas ogólnopolskiego wiecu zwołanego w Gąsawie, a dotyczącego akcji zbrojnej przeciw księciu pomorskiemu Świętopełkowi, Leszek Biały, princep z Polski, został zamordowany. Niezależnie od wszystkich swych słabości i niekonsekwencji działania, był on ostatnim władcą, którego panowanie, nominalne niekiedy, uznawali książęta od Gdańska po Wrocław i od Poznania po Płock. Od roku 1227 nie można już mówić o władzy nad całą Polską, bodaj iluzorycznej. Książę Krakowski aż do końca XIII stulecia będzie jednym z licznych polskich władców terytorialnych. Ale pozostała tradycja, która z biegiem lat miała odgrywać coraz istotniejszą rolę w procesie jednoczenia kraju. Kto miał w ręku Kraków, ten miał podstawy do władzy w całym dawnym Królestwie Piastów. W chwili śmierci Leszka wydawać się mogło zapewne, że nic się nie zmieniło. Stąd też do walki o tron wystąpiło paru konkurentów. Nie ich siły jednak miały decydować o wyniku walk. Już od ponad pół wieku o tym, kto zasiada na Wawelu, decydowali możni krakowscy, przedstawiciele wielkich rodów posiadających ziemię i urzędy gryfitów, lisów, starżów, toporczyków. Wśród spadkobierców Leszka znaleźć się miał także jego brat Konrad. Napotkał on jednak na zdecydowany opór panów krakowskich. Czy było to związane z jego charakterem, który nie przysparzał mu nadmiernej popularności? Czy możni krakowscy szczególnie niechętnie widzieli mazowieckich rywali do godności i beneficjów? A może panowie krakowscy bali się o swe wpływy na wschodnich kresach i woleli władców, którzy nie szliby wespół z książętami Halicza? Walki toczyły się ze zmiennym szczęściem. Konrad miał w swym ręku ziemię północno-wschodnie Polski. Miał sprzymierzeńców ruskich. Wykorzystywał Litwinów, Jadźwingów do organizowania ataków nękających przeciwników. Krakowianie wykorzystywali pomoc Śląska, liczyli na związki z Węgrami, później z Czechami. W ten sposób powstawały dwa bloki polityczne, dwa systemy, które przetrwać miały aż po XIV wiek, aż po początki Jagielonów. W Polsce, jak ładnie to określił Jerzy Dowiat, Obok króla był antykról. Rzecz w tym, że nie wiadomo, który z pretendentów był antykrólem. Ich prawa do tronu były równie zagmatwane. Mimo klęski pod skałą w 1228 roku, Konradowi udało się porwać swego rywala Henryka Brodatego z wiecu odbywanego w Spytkowicach pod Zatorem i opanować w 1229 roku Kraków. Interwencja Jadwigi, żony Henryka, niewiasty cieszącej się dużym autorytetem osobistym, doprowadziła co prawda do uwolnienia męża kosztem zrzeczenia się przez niego praw do Krakowa, ale już w 1231 roku Henryk, po uzyskaniu od papieża unieważnienia wymuszonego przyrzeczenia, odzyskał główny gród polski. Konrad ponowił swe starania po najeździe tatarskim w 1241 roku, który zdruzgotał państwo Henryka Pobożnego. Zajął nawet stolice, ale metody rządzenia przypominające raczej, jak chce Stanisław Zachorowski, okupację przez wroga przyniosły powszechne niezadowolenie. Konrad postanowił rozprawić się z opozycją. Po zwołaniu na wiec do skarbi mierza przedstawicieli niechętnych mu wielkich rodów krakowskich, gryfitów, starżów, odrowążów, awdańców, uwięził ich, czym jedynie wywołał jeszcze większą nienawiść do siebie. Już w 1242 roku został też wypędzony z Krakowa przez wojewodę Klemensa z Ruszczy-Gryfite. Klęska Konrada pod Suchodołem 1243 przekreśliła jego szansę. Nie zaniechał co prawda walki, organizując najazdy na Księstwo Krakowskie. W 1244 roku zdobył przejściowo Kielce. W roku 1246 po sukcesie zbrojnym pod Zaryszowem, Lelów i Piekary ale jeszcze przed śmiercią wszystko to utracił, zostawiając po swych rządach duże zniszczenie i nienajlepszą pamięć. I jak pisze długoż, przez zejście Konrada, ziemie, które i on i z pomocą barbarzyńskiej dziczy ustawicznie napastował wojną, zyskały błogi spokój i swobodę. Odtąd Bolesław Stydliwy, książę polski, począł to, co było popsute, naprawiać, co się do upadku chyliło, podnosić. Rzeczywiście bilans ponad 40-letnich rządów Konrada był zdecydowanie ujemny i to tak dla całej Polski, jak i dla Mazowsza. Zniszczenie całego kraju, rosnące niesnaski między dzielnicami, partykularna polityka książąt, usadowienie się krzyżaków nad Dolną Wisłą to wystarczające powody do negatywnych ocen panowania Konrada. Do tego doszły i osobiste cechy księcia Mazowieckiego. Nie ulega wątpliwości, że był człowiekiem gwałtownym, Dużego rozgłosu nabrała sprawa zatargu ze scholastykiem płockim Janem Czaplą. W wyniku kłótni, powstałej z niezbyt jasnych przyczyn, swego kanclerza gwałtownie uwięził, a udręczonego przez kilka dni w ciężkiej katuszy wydał potem na męki, jak łotra na szubienicy powiesić kazał. A gdy już nieżywego nieśli do pogrzebania ciała, księżna w gniewie odbiwszy je mnichom, Kazała je wrzucić na wóz, do którego zaprzężone były dwa woły i powtórnie na szubienicy kazała powiesić na zastraszający przykład i zgrozę. Nie gardził podstępem i W 1233 roku, zaprosiwszy księżnę Grzymisławę i synowca swego Bolesława Wstydliwego na poufną rozmowę, jakoby w celu naradzenia się w sprawach swego państwa, kazał ich uwięzić w Czersku, silnie umocowanym grodzie, a do opanowania księstwa Bolesława, a nawet pozbawienia go życia, wszelkie wymierzywszy usiłowania. Współcześni potomni obciążali go oskarżeniami o niestałość, upór, nadmierną ambicję, okrucieństwo, nieliczenie się z realną sytuacją polityczną. Źle pisze o nim kronika wielkopolska z XIII wieku, źle cytowany wyżej długoż, źle następni historycy. Michał Bobrzyński, określając go mianem chciwego i srogiego, Widzi w nim awanturniczość i lekkomyślność, cechującą większą część książąt okresu rozbicia dzielnicowego. Na łamach książek pojawiły się określenia takie, jak pisane w 1895 roku przez Wiktora Czajewskiego, historyka zresztą nienajwyższego lotu: Nieszczęście chciało, że Mazowsze w najważniejszych momentach swego rozwoju otrzymało księcia Konrada, człowieka znanego z podłości i nikczemności umysłu. Te epitety poprzedzały bałamutne wywody o działalności władcy Mazowieckiego. Łączyły się ze stwierdzeniem, że niedołężny Konrad okupywał wolność u nieprzyjaciół pieniędzmi, a kończyły inwektywą zupełnie już nieprawdopodobną. Gdy pieniędzy Konradowi zabrakło, spraszał bogatsze rycerstwo na biesiady, zabierał im cichcem konie i szaty, sprzedawał i płacił prusakom. Jeśli opinie te warte są przytoczenia, to dlatego, że odbijają one pogląd który z Konrada uczynił baśniowy symbol złego króla. W legendzie polskiej jest on synonimem władcy złego, nikczemność, umysłu, nieudolnego i okrutnego. Te epitety powtarzały się w ostrzejszej czy łagodniejszej formie również i w naszym stuleciu. Powojenna historiografia też w zasadzie uważała go za typowego, negatywnego przedstawiciela okresu anarchii feudalnej, mimo że po 700 latach pojawiły się próby przynajmniej częściowej rehabilitacji Konrada. Bronisław Włodarski zwrócił uwagę na jego wielkie plany polityczne dotyczące podboju Prus, Zjednoczenia Polski, na jego aktywny udział w polityce ruskiej. Warto podkreślić, że wewnętrzna działalność Konrada czeka jeszcze na swego historyka. Był on autorem lokacji Płocka 1237, która stanowi próbę zorganizowania miasta polskiego w oparciu o nowe, przynoszone z zachodu i rodzime normy prawne. W świetle tego aktu Przybysze zajmujący się wielkim handlem, mieli cieszyć się prawem rycerskim, ale łącząc się w gminę z własnym sołtysem i własną jurysdykcją. Ostatnie lata, jak pokazały badania Andrzeja Tomaszewskiego, przyniosły też zmiany w naszych poglądach na wielkie inwestycje kościelne na Mazowszu. Jeszcze do niedawna można było sądzić, że kamienna architektura romańska powstała jedynie w Płocku, Czerwińsku, Sieciechowie, Okazało się, że zapewne w czasach Konrada powstało przynajmniej dwa razy więcej kościołów w Błoniu, Czersku, Morze Sochaczewie, Morze Półtusku i to w skali, wielkości i jakości nieustępujących innym, poza Śląskiem, polskim ziemiom pierwszej połowy XIII wieku. Czy dziś można dać jednoznaczny sąd o Konradzie? Wydaje się, że na jego czasy i jego dzieje należy spojrzeć z perspektywy wielkich przemian, jakie dokonywały się w tym czasie na ziemiach polskich. Do pierwszej połowy XIII wieku rozwój gospodarczy Mazowsza opierał się na szlaku, który od paruset lat był ważnym połączeniem wielkich ośrodków cywilizacyjnych i handlowych z Bizancjum i Kijowa przez Wołyń, Drohiczyn, Płock, nad Bałtyk. Najazd mongolski w 1240 roku zdruzgotał Kijów. Póki nie odbudowały się księstwa Rusi Halicko-Włodzimierskiej Mazowsze straciło jedno ważne ogniwo swoich kontaktów. Jednocześnie nad Bałtykiem szybko wzrastał w siłę żywioł niemiecki. W czasach Konrada zaczęły do ujścia Wisły i dalej przybijać statki lubeckie. Zaczęła się działalność Hanzy. Ale ważniejsze wydaje się inne zjawisko. W XIII wieku nasza część Europy została odkryta przez przybyszów zachodu szukających dróg awansu życiowego. Napływać zaczęli chłopi osadnicy, kupcy mieszczanie i rycerze zdobywający łupy i doświadczenia bojowe. Największym przedsiębiorstwem organizującym ten ruch stał się, i to od pierwszych chwil swego pobytu nad Bałtykiem, zakon krzyżacki. Jego potencjał demograficzny i gospodarczy był wynikiem działania dużej części rycerstwa zachodniej Europy. Konrad ułatwił stworzenie potęgi, która nie tylko przewyższała siłę militarną i gospodarczą Mazowsza, ale wszystkie księstwa polskie. Nadania konradowe, rzeczywiste i sfałszowane przez krzyżaków, stworzyły przyczółek umożliwiający budowę wielkiego państwa, które gospodarczo i politycznie zaczęło już od końca XIII wieku ciążyć nad Mazowszem. Nie bez przyczyny krzyżacy postarali się uzyskać od cesarza Fryderyka II nadanie całych Prus, które w 1243 roku zostały ogłoszone lennem papieskim. W tym samym czasie rosły w siłę i znaczenie inne dzielnice Polski. Wielu osadników w związku z odkryciem złóż szlachetnych metali i suigeneris generis gorączką złota zasilało ziemie śląskie. Nie bez znaczenia była tu też umiejętna i planowa polityka gospodarcza rywala konradowego Henryka Brodatego, na co zwrócił uwagę Benedykt Zientara. W tym stanie rzeczy Mazowsze straciło swoje dotychczasowe znaczenie. Wypadł z gry partner ruski, wyrosły nowe ośrodki, które swym znaczeniem przewyższały ziemie nadwiślańskie. Co gorsza, na te ostatnie zaczęły spadać najazdy ludów bałtyjskich Które nasilać się miały przez cały XIII wiek Na prawym brzegu Wisły nie było większego miasta z Płockiem włącznie Które nie byłoby częściowo lub całkowicie w tym stuleciu zniszczone Pogłębiało to nie tylko chaos Pogłębiało także dystans dzielący Mazowsze od innych dzielnic Polski Wtedy właśnie stało się zacofanym, ubogim krajem Którym pozostało przez długie wieki Ważny też wydaje się jeszcze jeden czynnik powodujący zmiany. Wiek XIII był dla Polski okresem początkującym wielką przebudowę gospodarczą. Kolonizacja na prawie niemieckim rozpoczęła okres gospodarki towarowo-pieniężnej. Pojawiały się nowe grupy społeczne. Monarchia patrymonialna, oparta na systemie danin i usług, mającym jej zapewnić samowystarczalność, stawała się przeżytkiem. Trzeba więc przyznać, że Konradowi przyszło panować w wyjątkowo trudnym okresie. Jego zdolności nie były wystarczająco duże, by mu sprostać. Upór i energia, dobre przymioty sprawującego władzę, w tym przypadku podtrzymywały beznadziejną już w tym czasie koncepcję władcy, która nie mogła liczyć na szerokie poparcie. Przeciw Konradowi występowali wielcy posiadacze, a być może i ci goście, którzy chcieli na nowych zasadach prowadzić swoje interesy. Śmiała koncepcja polityczna, Oparcia się o pogańską Litwę i schizmatycką Ruś też raczej nie pasowała do czasów XIII-wiecznej Europy. Była wyraźnie anachroniczna dla epoki papieża autokraty Inocentego III i jego następców. Z drugiej strony zapowiadała jakby czasy polityki Łokietka, nie mówiąc już o Jagielonach. W przyszłości zrobić miała wielką karierę w Polsce. Czy Konrad miał szansę przystosowania się do nowej rzeczywistości? Trudne to pytanie. Jego rywal, antykról Henryk Brodaty, potrafił to zrobić znakomicie. Nie tylko zbudował państwo, które przyjęło nowe formy prawne i gospodarcze, rozbudował miasta, przemysł, sprowadził kolonistów, ale zasłużył sobie na wdzięczność swych poddanych. Określenie utili Populo, użyteczny ludowi, stosowane do Henryka, jest ostatnim, które przyszłoby do głowy komukolwiek przy ocenie Konrada może Henrykowi było łatwiej nie miał Prusów na karku mógł korzystać ze śląskich bogactw naturalnych ale potrafił on też przewidywać i przystosowywać swoje plany do realnych sił i możliwości sąd historii jest dla Konrada surowy ponieważ okazał się złym politykiem pozostającym w świecie sprzed 100 lat żyjącym tak jakby nie istniało społeczeństwo świadome swych celów a jedynym dobrem był interes dynastii i księcia nie była to postać wyłącznie czarna jego zrozumienie dla reform kościelnych jego plany zmierzające do założenia własnego zakonu rycerskiego, dobrzyńców polityczna gra na wschodzie budowa grodów i miast świadczyły na jego korzyść nie potrafił on jednak dostosować się do wymogów epoki i potrzeb ówczesnych Polski ten wieczny pretendent, malkontent, intrygant walczył o wielkie cele niemożliwe do zrealizowania. Chciał osiągnąć tron krakowski i opanować większość ziem Polski. Chciał zdobyć Prusy. Nie osiągnął ani jednego, ani drugiego. Mimo, że oba działania mogły być dla naszego kraju korzystne, oba przyniosły mu szkody. Skutki jego panowania były złe. Nie dorósł do potrzeb epoki. Rafał Karpiński Bolesław V Wstydliwy Tradycja historiograficzna przydziela wstydliwemu numer porządkowy V. Był bowiem po trzech wielkich Bolesławach – chrobrym, szczodrym i krzywoustym i po mniej udanym kędzierzawym, piątym z kolei księciem polskim tego imienia, który wymieniany być może w sekwencji władców związanych z ideą władzy zwierzchniej. Sam wstydliwy panował jedynie w Małopolsce, i używał tytułu księcia krakowskiego i sandomierskiego, a w jego czasach, po dokonanym już wcześniej ostatecznym przekreśleniu idei senioratu i w związku z szybko postępującym rozdrobnieniem dzielnicowym, władza nad przypadającym mu księstwem nie przynosiła ani moralnych, ani realnych korzyści, jakie dawała piastowicom o pokolenie odeń starszym. Jest to tym bardziej zaskakujące, że jeszcze sam Bolesław Stydliwy stoczyć musiał uporczywą i bezwzględną walkę o tron krakowski ze swoim stryjem Konradem Mazowieckim, ale sukcesy, jakie tu osiągnął, nie miały dalszych konsekwencji. Nie pociągnęły za sobą żadnych prób organizowania wokół Krakowa księstwa, które mogłoby być traktowane jako kontynuacja zwierzchnictwa w stosunku do dzielnic innych przedstawicieli dynastii. Za jego małoletności dla Laskonogiego dla obu wybitnych Henryków Śląskich, Brodatego i Pobożnego, dla Konrada Mazowieckiego, Kraków nie był przecież czym dźwiękiem. Wiązał się z nadzieją uzyskania tytułu do choćby nawet iluzorycznej zwierzchności nad działami rozradzających się piastowiców. U Bolesława Wstydliwego takiej akcji dopatrzyć się nie sposób. Uderza i to, że poza walką o zdobycie Krakowa, jaką stoczył Bolesław z Konradem, dalej już panował w zasadzie spokojnie – Nikt księstwa nie starał się mu wydrzeć. Tak więc ani panowanie w Krakowie nie pchnęło Bolesława do dalszych wojen o powiększenie ojcowizny, ani dla książąt jego pokolenia Kraków nie był tak atrakcyjny, by na jego osiągnięciu skoncentrować aspiracje i cele polityczne. Ale pokolenie następne, do którego należy Władysław Łokietek, podjęło akcję zjednoczeniową, zaś jednym z istotnych jej elementów była chęć panowania nad Krakowem. Wstydliwy, choć nad Krakowem panował, nie wykorzystał związanych ze stolicą awantaży. Dopatrzyć się co prawda można prób ideowego wzmocnienia Małopolski w czasach Bolesława V, związanych choćby z przeprowadzoną kanonizacją biskupa Stanisława. Niemniej żadnych realnych posunięć politycznych w tym kierunku wyśledzić się chyba nie da. Rzeczywistość polityczna okresu jego panowania nie stwarzała potem dogodnych warunków. Rozdrobnienie dzielnicowe doszło do najwyższego prawie stopnia. Dawne, w miarę jednolite, mazowiecko-kujawsko-sieradzkie księstwo Konrada uległo podziałom na siedem odrębnych jednostek. Dolny Śląsk rozpadł się zrazu na trzy, potem na pięć księstw. Na Śląsku Opolskim były trzy władztwa piastowskie. Tylko Wielkopolska pozostawała w miarę jednolita, mimo okresowego podziału na księstwa poznańskie i kalisko-gnieźnieńskie. Pogłębiający się rozkład polityczny kraju utrudniał zapewne akcje łączenia poszczególnych władz piastowskich. Nie zapominajmy jednak, że wśród wszystkich ówczesnych księstw księstwo należące do Bolesława było najrozleglejsze i reprezentowało największy potencjał demograficzny i gospodarczy. Możliwości miał więc chyba najlepsze, by nie tylko utrzymać dziedzictwo, ale by je powiększyć i pójść trudną drogą łączenia i ujednolicenia poszczególnych ziem polskich. Czy o niepodjęciu tego programu zadecydowały cechy charakteru wstydliwego, może po części ukaże niniejszy szkic biograficzny. O Bolesławie wiemy dzięki wcale już obfitym źródłom pisanym, jakimi dysponujemy dla XIII wieku, stosunkowo wiele – nie tyle jednak, by kurikulum Wite było pełne i by mogły być rozświetlone wszystkie fakty odnoszące się do jego panowania i działalności. Bolesław, syn Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej, był wnukiem Kazimierza Sprawiedliwego, a prawnukiem Krzywoustego. Urodził się 21 czerwca 1226 roku. Imię zaś nadano mu zapewne dla upamiętnienia pradziada, ostatniego władcy całej Polski. Rzecz znamienna, że jego brat stryjeczny najstarszy syn Konrada Mazowieckiego, nosił również to imię. Czy braćmi, Leszkiem Białym i Konradem Mazowieckim, kierował świadomy zamysł w tym nawiązaniu do tradycji, niestety nie wiemy. Nie da się bowiem ustalić konsekwentnej prawidłowości w zakresie nadawania imion XIII-wiecznym Piastowicom. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma dziewiąta, koniec drugiej ścieżki.